Na Powiślu wielu rolników uprawia tak jak widzimy na okolicznych polach i buraki i kukurydzę i rzepak. Moim rozmówcą jest pan Paweł Kania, który prezentuje tutaj kombajn, bardzo duży kombajn, a przede wszystkim co ciekawe jak na warunki polskie kombajn gąsienicowy. No właśnie, polski rolnik patrzy tak. Dotąd jeździliśmy na kołach. Dlaczego jeździć na gąsienicach? Czy to lepsze, tańsze, szybsze? Gąsienica ma tą przewagę nad kołami, że wywiera o wiele mniejszy nacisk na glebę jednostkowy, więc tutaj zagniatanie pól jest o wiele mniejsze. No nie wspominając o świetnych właściwościach trakcyjnych takiego rozwiązania, gdzie sz szczególnie jest to istotne w przypadku kukurydzy, gdzie, gdzie warunki bywają naprawdę ciężkie, bo to już jest, to już jest jesień, często nawet zahaczamy o zimę ze zbiorem i takie rozwiązanie jeszcze dodatkowo, tak jak tutaj wyposażone w napęd również na, na tylnią oś, jest naprawdę świetnym rozwiązaniem w, do, do, do zbioru kukurydzy. Kombajnista nie ma wtedy kierownicy tylko dwa drożki jak w Nie, tutaj ten kombajn jest wyposażony w zwyczajną kierownicę sterowanie. Nie różni się absolutnie niczym od sterowania kombajnem kołowym. Wręcz takie rozwiązanie gąsienicowe powoduje to, że szerokość całego kombajnu jest mniejsza, wynosi 3,5 metra, w związku z czym o wiele łatwiej się nim poruszać po drogach publicznych bo wbrew obiegowemu przekonaniu taka gąsienica też świetnie sprawdza się na drodze. A tak. trzeba te nakładki takie specjalne stosować? Nie, tutaj to rozwiązanie jest poszczone w gąsienicy gumową. Ona w całości jest, jest wykonana z gumy, więc nie ma tutaj żadnej obawy o niszczenie asfaltu, o specjalne pozwolenia, o stosowanie nakładek. A nie grozi to rozerwaniem takiej gąsienicy? Ona jest delikatniejsza przecież niż metalowa. No nie, nie nazywam tego delikatniejszą. To jest kompozyt gumy i, i stali. Zbrojenie jest, zbrojenie jest stalowe. Są to rozwiązania sprawdzone w naszych ciągnikach od 20 km kilku lat e, serii Case e, Steiger Quadrag I, i naprawdę bardzo dużo również bardzo dużo tymi, tymi ciągnikami rolnicy przemieszczali się po, po, po drogach publicznych i nie było tutaj problemu z, z większym zużyciem tej gąsienicy w porównaniu na przykład ze zwykłymi oponami bo tutaj zużycie takiej gąsienicy jest, jest porównywalne właśnie ze zwykłą, zwykłą oponą. Mówił Pan o lepszych właściwościach trakcyjnych, o mniejszym ugniataniu ziemi, a czy na ekonomię to też się przekłada? Lepsze właściwości trakcyjne przekładają się na mniejszy uślizg w w czasie jazdy, w związku z czym no jeżeli jeżeli mniej energii zużyjemy na poruszanie się po polu więcej, więcej tego, tego paliwa no zostanie w zbiorniku siłą rzeczy, prawda? Nie będziemy, nie będziemy się musieli gdzieś wykopywać z jakichś ciężkich warunków, więc wiadomo, że, że wtedy to zużycie paliwa będzie mniejsze. Polscy rolnicy przekonują się do gąsienicowych maszyn, czy, czy jednak jeszcze trzymają się kół? Większość maszyn, które sprzedajemy oczywiście sprzedaje się na kołach, rozwiązania gosięgnicowe są stosowane w dużych seriach maszyn, w naszych wielki, największych traktorach i, i, i dużej, dużej serii kombajnów. Natomiast coraz częściej dostrzegają, dostrzegają, rolnicy dostrzegają zalety tego rozwiązania. To rozwiązanie w kombajnach jest nawet w ramach naszej firmy rozwiązaniem dosyć nowym. Tak jak mówiłem, ten system gąsienic opracowywaliśmy wcześniej na ciągnikach i dopiero kilka lat temu zdecydowaliśmy się zastosować go również na kombajnach. Natomiast coraz lepiej się sprzedaje również w Polsce. A jeśli chodzi o ciągniki, to tam też przecież to rozwiązanie gąsienicowe jest stosunkowo nowe, ale rolnicy zaczynają się już do niego przekonywać. Nie tylko więc nie tylko na kombajnach, ale również na traktorach. Owszem, tutaj nasza największa seria ciągników Steiger Quadra, które wyposażamy w cztery takie układy gąsienicowe, tak jak tutaj widzimy na kombajnie, również coraz lepiej sprzedaje się w Polsce. Natomiast no, jest to, to są już rozwiązania naprawdę do bardzo dużych gospodarstw, gdzie, gdzie stawia się na, na ekonomię, gdzie, gdzie właściciel jest w stanie sobie przeliczyć te, te, te wyraźne korzyści z stosowania takich takich które są naprawdę istotne bo w przypadku, w przypadku ciągników kiedy wchodzą w grę bardzo duże maszyny uprawowe na trudnych, trudnych gruntach, na, w trudnych warunkach te, te rozwiązania naprawdę bardzo szybko się amortyzują i zwracają. Podczas swojej prezentacji przed rolnikami mówił Pan o bardzo ciekawym, innowacyjnym i e, jedynym swoim rodzaju systemie omłotu. Jak to dokładnie w Waszym kombajnie wygląda? Nasze kombajny od 35 lat wyposażone są w, w rotorowy system omłotu. Nasza firma wynalazła tą technologię 35 lat temu i od tamtej pory ją rozwija. Różnica zasadnicza polega na tym, że my nie stosujemy żadnych poprzecznych elementów młócących. Cały omłot i separacja odbywa się tylko wzdłuż jednego, pojedynczego rotora. Nie stosujemy żadnych dodatkowych błędów przyspieszających. Wpływa to zdecydowanie na efektywność, na, na mniejsze zapotrzebowanie na moc, na, na mniejsze zużycie paliwa. A co za tym idzie też na, na większe korzyści ze stosowania naszych maszyn. Plus do tego, bardzo dużą zaletą takiego rozwiązania właśnie rotorowego jest to, iż opiera się ono na wycieraniu zboża z kłosów zamiast wytrząsaniu ich przy kontakcie z, z twardym metalowym elementem. I to znacznie wpływa na jakość zbieranego materiału, na jakość ziarna. A, czyli to już przekłada się bardzo bezpośrednio na kieszeń rolnika? Zdecydowanie. Zdecydowanie przekłada się to na kieszeń rolnika. Anglicy mają powiedzenie more in the tank, more in the banks. Więc tutaj naprawdę no, po polsku nie może to tak efektownie. Natomiast, natomiast im więcej mamy w zbiorniku, tym więcej później trafia na nasze konto w banku. Więc na pewno jest to duża korzyść. Plus do tego, dowodem niejako na to jest to, że, że bardzo wiele gospodarstw stricte produkujących materiał siewny w Polsce stosuje tylko i wyłącznie kombajny rotorowe. Właśnie ze względu na wysoką jakość ziarna i na bardzo mały współczynnik wybijania zarodków z ziarna, co wpływa na, na efektywność schodów później te, tego materiału.